Dobrze, to myślę, że możemy rozpocząć, kto jeszcze przybędzie, to przybędzie, no zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze parę osób tutaj dołączy do naszej dyskusji na ten temat, a tematem jest dzisiaj zdarzenie w Wimicinie, czyli 10 maja 1978 roku, kiedy to wczesnym rankiem pan Jan Wolski, rolnik, jadąc wozem zaprzedzonym w sklacz, na leśnej drodze spotkał dziwne istoty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 pewne ślady, to trzeba przejść trochę dalej obok tych generalizacji i zobaczyć, jak to się przekłada. Bo według mnie tutaj, przy, przyglądam się właśnie tej dyskusji na, na forum w tym temacie um, UFO wymysłem. Tutaj widzę, że napisał do nas pan, który że atakuje jednego sceptycznego bloga. I niestety widzę, że mm, sam jest bardzo duży rozdźwięk między sceptykami. To znaczy... Tutaj ten pan chyba zupełnie, zupełnie nie wie o co chodzi w naszej dyskusji, bo może rzeczywiście się w tym wszystkim orientuje, ale chyba nie zrozumiał tego, co chcieliśmy powiedzieć. Natomiast w kwestii sceptyków też jest różnie. My też nie jesteśmy raczej jakimiś chóra optymistami, ale ten prawdziwy sceptycyzm opiera się właśnie o coś, co próbujemy w naszym zamiarze robić, czyli przedstawiać jakieś dowody. Natomiast tutaj taki orsoński sceptycyzm, widzę, że ktoś go nazwał orsoniadą, polega na zaprzeczaniu wszystkiemu, co nie jest dobrym wyjściem. To znaczy, jeżeli chodzi o <śmiech> Emilcin to myślę, że można tutaj sprawę dosyć sobie spróbować przedstawić w ten sposób dosyć prosto, bo, bo jeżeli faktycznie założymy, że to wszystko Emilcin, nieco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 Stwierdzam, że to był prosty i prawdomówny człowiek, który no nie miał skłonności do takich konfabulacji, że może czasami tam trochę wypił, ale to nie znaczy, że, że to zaraz należy poddawać, że był kłamcą. Znaczy to chyba ten wątek, w ogóle kłamstwa jest tutaj dosyć wykluczony, a tym bardziej opierając się na sprawozdaniu pana Plani to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 Wolskiego właśnie jest, znaczy powinno go brać w obronę, dlatego że on to bardzo prostymi słowami, każdy może o tym się przekonać. I ja zresztą przy tej okazji powiem, że właśnie jutro 10 maja opublikujemy kolejną relację zarejestrowaną, która jeszcze nie była publikowana. Oczywiście ja się z tym zgadzam, przecież prosty człowiek, rolnik z wioski, który no wiadomo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 nie trzeba mieć nie wiem jakiego wykształcenia i w ogóle, natomiast co się jeszcze pojawia, to legendę Milcina, bowiem ciągle, ciągle powtarza się te wszystkie słowa, natomiast jeszcze bym chciał podkreślić wyjątkowość tej relacji, bo jak ktoś powiedział, to były istoty nietypowe. Ja myślę, że bardziej można by się przyczepić do tego scenariusza. Jeżeli ufolodzy by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 był to inny świadek, który, ale który opisował bardzo podobne znaczenie. Jeszcze dokończę ten wątek Goliną, dlatego że to jest bardzo ciekawe. Chyba im to wydarzyło się niedługo po, po tym, co miało miejsce w Mimcinie, a przypadek jest bardzo podobny, znaczy jest niemalże identyczny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 Pytania do nas to również zawsze odpowiemy. Powiem tylko tyle, że zaprezentujemy jutro nagranie niepublikowane, o czym wspomniałem wcześniej pana Jana Wolskiego kolejne, bo tych nagrań jest kilka już na naszej stronie, ale to będzie takie jedno z tych, które nie słyszał. A wprawdzie pan Jan Wolski nie mówi tam nic nowego i powtarza w zasadzie to samo, ale zawsze warto posłuchać jeszcze raz tego